Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Zer nad kopcami, porędolinami, naszymi oczami. O. zagajduj, gaidoszku zagajduj nam troszkę o probu zagajduj, gaidoszku zagajduj nam troszkę Idę, balaścy, idę za vami, idu za vami. Zagajduj balaszku, na swoją zalaśku, a ci poskończam nożki na nożku, nożki na nożku. Ja tak się dzieje, jak ta oczaresza słońce oweczki, musi, kazeczka muzyka, kazeczka, bala po bobidło, hop chce dino krtel oweczek dostał, te dzieci to zostały dzieci Zobacz, bojnijciem, bez meczu, obce pász, a brot jest bojnijciem. Ne budu mamienko, jęka, ne budu, já budu si ja roniken, budu się ja podívani, oveczki tonyiken, budu się ja podívani, oveczki tonyiken. A Grunia, pani Grunia, pani Grunia, pani Grunia, pani Grunia, naszymi Grunia, pani Boże, ze Tebę błagamy tebie. Ochronuj nam nasze. Od złej mocy, od każdej nemocy. Od mocy, od każdej nemocy. A i od dzikich zwierząt czy od lidské zběře. Aj o zwierzę, czy hodnie zwierzę. Też czasu złego, aj umysłu złego. Też czasu złego, aj umysłu złego. Ochraňuj ich, ich w dnie, ochraňuj ich w nocy. ich w dnie, ich w nocy. Boże nam Dzień dobry, Patrycja Cisz. Dziś powitały nas zbercoki, czyli zawieszone dzwonki na szyjach owiec, i utwór Redyk czeskich baskickich artystów Mariana Fridla i projektów Grunik i Ruki na Dudy. A utwór Redyk pochodzi z płyty piseń zeme, czyli pieśnie ziemi. Powitał nas utwór Redyk, dlatego że już w najbliższy czwartek, czyli w dniu Świętego Wojciecha 23 kwietnia, zgodnie z tradycją rozpocznie się wiosenny Redyk, czyli wyjście owiec na pastwiska. Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Górali i Obrzędów Pasterskich w województwie śląskim. Ma to na celu uczczenie i promocję wielowiekowej kultury pasterskiej, tradycji i tożsamości Beskidów. Wydarzenia inaugurujące zaplanowano na najbliższą niedzielę, a obchody Roku Górali i obrzędów pasterskich obejmują między innymi festiwale, wystawy i rekonstrukcje dawnych obrzędów. Już w najbliższą niedzielę w Rychwałdzie, tradycyjne rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim, wydarzenie rozpocznie się o dziewiątej uroczystą mszą świętą w góralskiej oprawie w Bazylice Świętego Mikołaja. W programie wydarzenia m.in. tradycyjne obrzędy pasterskie i wyprowadzenie owiec do kosora, pokazy i zwyczaje związane z pracą baców i juchasów, warsztaty rękodzieła ludowego, a także degustacja regionalnych produktów, serów, miodów i ziół. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Dlatego też w dzisiejszej audycji powiemy o zbliżającym się redyku i tworzeniu sera. O tym opowie Michał Jacenyk, łemko z okolic Legnicy w archiwalnym nagraniu z 1998 roku. Do tego dziś zaprezentujemy laureatów zeszłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Młodzi muzykanci wystąpią jutro o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie na wspólnym koncercie z zespołem Czereśnie. Wspomnimy dziś postać znanego zabawkarza ludowego Teodora Bieguna, który zmarł 10 kwietnia 2009 roku. Nasze spotkanie rozpoczniemy od redyku i opowieści Michała Jacenyka, a także od melodii pasterskiej w wykonaniu Jana Kawuloka. Początkowo jem raczej gęsi pas. Później krowy jem pas. Później jem pas. Owce Później jem jeszcze te woły tam pas po górach. A później już tego, że jak, jak później się ożenił, no, tu na zachód my wyjechali. No to ja miał 25 lat, jak nim tu wyjechał na zachód. No i teraz tu się gospodarzy i tak kaparze, te kaparzy tu na tych piachach. Taka nie bardzo dobra ziemia, no ale jakoś się żyje. No. Owcy wypędzało się wiosną, na to tak i było takie one, 6 maja, ale to zależy jak, jak, była, jak była pogoda. Jak było zimno długo, no bo tam nieraz e, i późno czasem i w czas puściło. No ale tak na tydzień, jak był dobry rok, że było ciepło, to na dwa tygodnie przed przed 6 maja, o, to tam takie nazywało się Jura, takie święto. I od tego Jura, to już raczej zbierali. A jak pospędzali tydzień prędzej, no to więcej było mleka. A teraz jak, jak dwa, to jeszcze lepiej. A jak raz to tak było, co aż gdzieś po, po tym po Juru już aż, aż jakby 12 już spędziło te owce. Znacz pospędzali jedne wcześniej, drugie prędzej. To uciekali te jeszcze owcy, bo za jagniętami to nieraz musiało się nogi wiązać, bo by im nie dał rady. To tak dzień, dwa, trzy dni, a później to już się wszystko raczej skompanowało tak na jedno, i później to wszystko do pasty się razem. Ser się robiło no, normalnie: brało się mleko, a się brało mleko, przynosiło się do domu. Dodawało się do jakiejś graty, do ogarka, o, czy zależy jak było mleko, czy na 20, czy na 30 liter. No i to się zlewało, zlewało, a później do tego przychodził tak zwany klag. Do tego się dodawało, do tego klagu i to od razu było to mleko... Tak jak się jakby tu zrobił takie kusy za wszystko, co ja się razem To jak za jako pół godziny, ja był dobry klat, to za pół godziny już było. Już było sklegane, to tak się nazywało sklegane. Dawało się go później na kuchnię i tak nie tak pod ogień, żeby go bardzo, nie tylko tak na bok, żeby ono się tak słabo, ono się grzało. I później obeszła go taka, jak żono było wszystko w kupie i później się go rozmieszało. Taką do dolony rozmieszało i dalej. Później się ogrzewało, a później już taką chuchelkę i to się odczerpowało do drugiego garka. I mniej więcej jak chciał. Jak chciał, żeby było więcej syra, no to trzeba było słabiej ogrzać. A jak chciał, żeby było dobry syro, to trzeba było go więcej ogrzać, to w ten czas był dobry syro taki, taki. No a później dawało się go do szmaty, ta tak jak jest płótno peluchowe. I tak ona wszystkie cztery rogi było w górze, a tu w tym dolku to takie jak pół chlebek taki się robiło. Zależy jak było mleka, jak było mleka dużo, no to było wielki taki ten, jak było mało, to było, to było mniej. No i później dawało się na taką półku jeszcze i on tak jeszcze podkisnął, trochę jeszcze ścieknął i tak już później można było wyrabiać, to, robić brędze, jak to dawno robili, bo dzisiaj nie wiem, czy takiego. No ale powinny robić tą brędzę. No to brędza to Ci to była. To się, już potem później ten ser się pokroiło podusiło go i z, z acelą, sól się posoliło. Jak był dobrze posolony, to mógł stać rok czasu. A jak go słabo soli, no te robaki się zabierali do tego. Ilu było pasterzy w takiej grupie jednej? No, to tylko z początkowo dwóch, a później dali to nie, bo jeden dał, dał rady. Bo owcy, no chyba, no, były takie czasy, jeden rok czy dwa, co, co się rozrywały. To w ten czas niedobrze było. No dajmy na przykład tak. Połówka pan pasie, i owce ma pan, ale nie są wszystkie. A druga połówka pójdę gdzieś tam, czym więcej, czy mniej, tak, go oderwie się i pójdę w inną stronę. I tak pan się, że owce są, a nareszcie przyjdę, to, to nie ma. Bo ja tak raz pasłem. Pasę się, tak mi się fajno pasą, tak po pitaki pagórek, jeszcze trochę trzeba było wyżej po, po, pójść, no dobrze się pasą, dobrze, nareszcie ja tak popatrzę na przeciw siebie, a tam jakieś owce są. Ja sobie myślę, co jest, jakie tam owce mają być, jak tam owiec, nie powinno być. Pójdę ja, poszuję po zobaczyć tam, do tego głowcem. Tak, trochę jest, a reszta, a reszta tam i tak ją zapędził do, do tego potoku i tam ich wpuścił i tak podeszli po tego i tak spędził. To jak się tak rozwają, no to w ten czas źle. Ale jak tak, że, że jak się patrzą, to oni, aby jedna, dwie, to już będą wszystko. Aby, jak się nie rozrywają, to daje się patr jednemu. Czy tam sto, czy, czy tam 120, dwadzieścia, czy, czy tam sto trzydzieści, to się daje pas jednemu. A pies musi być. Jeden, jeden, pies, bo oni, żeby raczej trochę ich popłaszyć, bo tak to, to oni by się nic nie bali, a tak trochę się boją. Ja miał takiego psa, co on bardzo tak, nie, on, bo swój pies nie będzie ze swojej owcy pędził. Niem nie tylko tak kamieniem, a on za kamieniem, a oni się już poprosili. Bardzo w ten czas dobry, bo, bo jest też niedobry pies, jak jest tak, jak weźmy to pędził. A jest tak, no to, to niedobrze jest. A tak nawet dobrze było. Tak. A były różne te psy, i to trochę popędził, żeby raczej. Żeby się trochę baliło. No i jak chorowali, no było tak, że i chorowali, no to się im dawało. Zaraz tam, boka, bo trzeba było mieć sól przy sobie, jakiś kubek, wody. I tak to się dało tej soli, tej wody. No i tak, jak było coś nie tego, trochę, to przeszło. No a jak coś było więcej, no to ja, ja bardzo już była. Chora, bo jak, no, to w ten czas do lekarza. Trzeba było iść. A owcy też, on, mniej więcej ich tam było, ale to się tak, jak się przy nich jest, to się ich poznał, czy jak, i jak tego. A owcy, jak już później, jak są stare owcy, to ja podchodzi pod jesień, to oni sami już, jak już ich rozpędza, to, to jak przyjdzie do, na podbórze, bo tak, o, tu się przypędzi. A drugi gospodarz dali do drugiego, to już te, gdzie które stary, to od razu idą tam, gdzie się przez zimę przezimowali, to oni tam idą. U nas raczej w góry to już szli, to, to już popędzało się już te boskie boskiej, chyba zielnej. To się już by tak co szli, już się owcy nie dojęło na obiad, bo się trzy razy nie dojęło. A później już się nie tego nie jak na, na, na obiad, no to w ten czas już poszedł na cały dzień, to już tam po tych górach i, i tego już się pasnął na cały dzień. Z Michałem Jacenykiem, łemkiem zamieszkałem w okolicach Lednicy. W 1998 roku spotkali się Elżbieta Strzelecka i Piotr Kędziorek. My Z Dolnego Śląska przenosimy się w okolice Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. A że za moment o konikach usłyszymy, to teraz czas na taniec o przy koniu, którą wykona kapela z Jeleśni w składzie Franciszek Mrowiec-Dudy, Stanisław Hulbuj-Skrzypce, a nagranie pochodzi z Zakopanego z 1978 roku. Ośrodek Żywiecki, geograficznie Żywiecko-Suski, należy do najstarszych i najbardziej rozległych ośrodków wytwarzania zabawek ludowych w Polsce. Kiedyś to były całe wsie, Lachowice, Pewel Wielka, Koszarawa, Stryszawa, które trudniły się wyrobem zabawek. W zeszły piątek, 10 kwietnia minęło 17 lat od śmierci Teodora Bieguna. Urodził się on 12 lipca 1925 roku w Lachowicach. Mieszkał w Żywcu, gdzie zmarł 10 kwietnia 2009 roku. Zabawki wykonywał od 1940 roku, nawiązując do sięgającego XIX wieku wzornictwa. Posługiwał się prostymi narzędziami tradycyjnymi w efekcie jego wyroby którymi były bryczki, wózki drabiniaste, taczki, karuzelki, klepoki, koniki zwane wyścigowcami, posiadały charakterystyczne indywidualne cechy. Bogatą kolorystykę, roślinne i geometryczne ornamenty. Największą popularnością cieszyły się oczywiście drewniane koniki. Zdobyte umiejętności wykonawcze i tradycyjne formy zdobnicze, których nauczył się w środowisku rodzinnym i lokalnym, przekazał swojemu synowi Zbigniewowi. Teodor Biegun przez wiele lat współpracował z Cepelią, dzięki czemu jego wyroby znane są nie tylko na rynku krajowym, ale i za granicą. Jak określała w swojej audycji Ginące Piękno w 1996 roku Teresa Łozińska, która odwiedziła z mikrofonem Teodora Bieguna w jego pracowni, to dawne lata. To są Lachowice, wioskie Lachowice, przysiłek Zagrody. Tam skoro że tam mgła jest, tam jest ta góra Kobylanka gdzie były hodowlada koni. Niewiele tutaj z pola mogli z pola ludzie było bardzo zebrać. bardzo mało, bardzo mało, bo okolica górska na urodzajne, dlatego przemysł ludowy i artystyczny się tutaj rozwinął, bardzo się rozwinął. I tam w tej zagrodzie właśnie powstało to zabawkarstwo. Ja się stamtąd wywodzę. Pan Czodor Biegun. Jestem z rodu Biegunów, a zabawkarstwo się wiodło u Sikorów i u Biegunów. Zabawkarstwo to powstało jeszcze wcześniej, jak była nazwa wioska Lachojce. Lachy, ludność nadwiślanska, uciekając przed Szwedami, uciekając przed tymi najazdami wschodnimi, Tu się chroniła. Tu były przecież wielkie lasy. I proszę pani, ja, ja jestem jakby urodzony na drzewie. No my Takie? jesteśmy dziada, pradziada drzewiarzami. Co do rok weźmiemy, co, no, to idzie gładko i łatwo. No. Na początku były tylko brycki, kołyski i szkatułki. Taka prosta i ryzowana. Dla dzieci były szczerkawki. Co to takiego? Szczerkawka to jest taki sześcian zbity, bez gwoździa złożony i tam się wkładało kilka grochów. No i na takiej rącej, taka krekotka, no szczerkawka. To jest motyl-klepak. On polega na tym, że skrzydeł, jak jedzie, to skrzydełkami rusza i przez to jest ten głos, o tak. To jest karuzel na kijku. Do tej osi jest taki uchwyt, za który się trzyma, żeby jechać. Na tej osi są dwa kółka, a na tych kółkach są znów dwa większe koła jako karuzele. I przez poruszanie się tych I koniki kół, oczywiście dolnych, z piórkami. koniki z piórkami dają taką ozdobę. Dziecko to wam było. To jest karuzel na desce, które właściwie my robili. A potem specjalnie na to położył Alojzy Pożyczki, ojciec Władysławiej Sikory obecnej, czyli córka. Ja sobie na pamiątkę zostawiłem po nim dwa takie karuzele. Bo To była jego specjalność i dziwna rzecz, że nie kontynuuje tego jego córka Wadysław Sikora, Tadeusz i mąż, z Lachowicza, z tego naszego centrum zabawkarskiego. Inny charakter ta zabawka, no. inny styl. No. Każdy twórca ma swój jakiś majstersztyk, że mimo tego, że jedno i tą samą zabawkę odrabia jeden i drugi, to każda jest nieco inna. No. Moje koniki są te, no tam widzimy ich na górze, a potem porównamy do koników Lacha względnie tak. Sikorów. I mimo tego, że to są koniki jedne i te same, to każdy jest nieco ocylony od formy. Jeden, drugi o nie podrobi. Dla mnie kołyski. No to normalnie na lalki. Czy tak. pana też kołysano w takiej kołysce? Tak, tak, tak. I ta kołyska że jeszcze jest do dziś niemalowane. Nie malowane. Po prostu tylko rzeźbione, czyli ryzowane. W formie gwiazd, gwiazd z koronkami, no jakieś półksiężyce. No jakieś rośliny, te ornamenty to jednak najbogatsze były u sikorów i biegunów. Potem podrabiali różni sąsiedzi, którzy się nie trudnili tym i zaczynali i robili, ale jednak upadli. A sikorowie i biegunowie przetrwali i nadal to wszystko u nich istnieje. To wzornictwo, prawda? Ten kształt, to przeniesienie tych pokoleń, no. to wszystko sprzyja jedno z drugim i to jest piękne. No. No, zabawka składa się z różnych elementów. Z tych koniki się prawda, wyrabia oddzielnie. ta skrzynia, to nazywają zadek, do brycki. Bryczka jedzie, jedzie tak. Bryczka jest kolorowa z parą koników. Bryczka jest kolorowa, to jest niby bardzo stary wzór, tylko że jest unowocześniona tymi kolorami. Bo dawniej to malowano farbą z gliny. Szare, zwłaszcza wymoczone farby, liście z czawiu. Nawet trochę lekki kolor zielony, zaś glina na cegłę dawała kolor brązowy i tak była, tak była malowana, bo nie było jeszcze tych farb. A te wzorki czym się wykonuje? Wzorki się wykonuje krązydłem. Krązydło tu gdzieś mam. Jeśli was państwo to interesuje, to możemy krążyć. No. Nie okupacja prawda, przygnała do żywca, do robót przymusowych. W tym przypadku u mnie w żywcu maszyn fabryk Karberger po robocie człowiek był wolny, nie? No to strugałem te koniki, i Niemcy się tym bardzo cieszyli. Ja to dostarczałem do sklepu niemieckiego do Bierska. chętnie to zabierali. A potem się stworzyła firma Sojka z Berlina, no bo wiadomo, myśmy byli w No i myśmy dostarczali to do firmy Sojki. Jak dobrze szło, to sąsiedzi inni z okolistych przysiłków zaczęli to też robić. No. Potem współpracowałem z Cepelią, mam takie stosy rachunków, dostaw, prawda. Teraz jakoś to wszystko ustało. No to teraz może ustrugamy jednego konika. Ja no, Ośnik. To się kuje u kowala, prawda, piłka do, do tego do wycinania. To jest dziadek, nazwany, na którym się struga. Na ławie drewnianej umocowana. Taka głowa, która przytrzymuje ten element, który się struga, z którego się wyrabia zabawkę. Ośnik, ja. ośnik. Jak długo się takiego konika struga? Mm. Ja jako dobry zabawkarz ponowno dostawiam takich koników 10 na dzień. Tak, 20 cm. Ja mam to do siebie, że ja nie potrzebuję wzoru, nie potrzebuję szablonu, tylko jaki jest spałek, tak wycinam. Ty jak fryzjer przed go goleniem, to brzytwę na oczy. Podobnie my oszczymy narzędzia przed robotą. Nie to jest <gława> była prosta. Ława była prosta, tak. No ten warsztat to on powstał też dawno. Dziadek to jest, on jest do strugania guntów. Przytrzymuje ten element, tu jest się struga. A co to za drewno? To jest drewno świerkowe. No bez świerk jest najwięcej pospolity u nas. Struga tam takimi pewnymi ruchami. Najpierw obrwia się ośnikiem, a potem wycina się nogi piłko, a potem się struga zresztą nożem się wykańcza. To jest nóż. To się nazywa nóż koniarski. <głos> nóż koniarski. Specjalnie do koników taki, taki dlatego, wyostrzony. Dlatego, że konie się. To jest forma konika na deskę, na podstawkę. A pojedynczo z kopytkami, no to się to nieco inaczej wycina. I państwo macie czas, to możemy robić. A który to już może być koń w pana życiu, panie no, Teodorze? Ja, to, to już będą tysiące, tysiące sztuk. W tym roku zrobiłem 200 tylko. Właśnie już tym w styczniu, jak zrobię Kudymię więcej, to potem puścimy w sprzedaż. No zabawki dali, to kupowali handlarze, kupcy, przeważnie koszarawa, bo koszarawa trudniła się wyjazdami na Śląsk. Oni wykupywali od nas, dorabiali część swoich, część swoich przemysłu ludowego, te drogalki, łyżki, te kopystki różne, Wyjeżdżali sobie na Śląsk, sprzedając to tam, tak zwane toboje na Śląsk. No i wioska Kosylała była bardzo biedna, a były nieco bogatsze no. trochę przez rolnictwo, trochę przez te wyroby. Prawie konik gotowy, już kształtny. To się nazywa obróbka z grubsza. No ja się tu, trudnię tym całe życie. jest konik przybliżony do, prawy, do gotowego, teraz się to nożem wystruguje, troszkę się poczyści i idzie do malowania, to tak jak tamty. Mm -hmm. Proszę Państwa, zbyt, jak już powiedziałem, to był przez kosza rawe. Drugi zbyt to był wielki zbyt na Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam są odpusty, co stoi tydzień czasu, prawda, na 15 sierpnia, potem na Wielki Piątek. To my tam mieli największy zbyt. A sprzyjało nam to, to że tam myśmy mieli wujka w kalwarii, to jakoś łatwiej nam ułatwił to wszystko, bo trzeba było mieć sztand, budę, prawda, zabudowanie i tam myśmy stali cały tydzień. No to tak się zwykle robiło, się gromadziło przez, te, przez całą zimę, przez wiosnę, co zostało od rolnictwa. I potem się sprzedawało tamtynie i wysprzedało się. To był taki jednak ładny zysk wtedy. Niby to bieda, cała zima, cała wiosna, ale potem się tych złotych polskich prawda, utargowało. Wie pani, przed wojną krowa kosztowała 80 złotych nasza górska. 120 to piękna krowa kosztowała. To myśmy tych zabawek sprzedali na taką piękną krowę. Oh, <grych> to było dużo 120 złotych. Potem, proszę pani, było jeszcze odpusty w Mogile, tam koło Krakowa. Też my tam jeździli z tym. No i potem były Sukiennice w Krakowie. Przecież tam w Sukiennicach w Krakowie jest spis w dzisiejszej remanentyni. Spis z natury bodajże na koniec roku. I tam w tym spisie figuruje kołyski maluśkie Sikory z Lachowic. I pani, bo my wielkość odróżniamy małe, średnie i duże. A jeszcze były kołyski maluśkie. Maluśkie, czyli mniejsze od małych. z którego roku ten spis? To jest XIX wieku ten spis, XIX wieku w to jego się doszperał mój wujek, profesor historyk i geograf i mu to było łatwo, prawda? No ale początku tych zabawek nie doszedł. No to był drugi zbyt właśnie po tych odpustach, a potem był, proszę pani, dobry zbyt na wszystkich jarmarkach. Na jarmarka, Jarmarki w Adowicach jarmarki w Suchej. Ja sam ze starszymi braćmi na korka nazywałem je. No taki no, wózek, no wózek szerokowy, dwukołowy, kara, kara, korka. No odwozu końskiego o tym przodek. No tośmy taki zbili, taką drabinkę, na tę drabinkę się naukładało, tych paczek z tymi tego. No i jechało się, prawda, z Lachowic do Suchej 12 kilometrów na nogach. Ale to była uciecha, jak się sprzedało kopę bryczek. Kopa to jest 60, bo toż ona kopy. 30, prawda, 60, półtorej kopy. A w takim worku to ile się mieści? No pół kopy się zmieści, no. 37, pół kopy się zmieści. Ale wtedy twórca był swobodny, prawda. Twórca prawda, za, wszystkich, czy za wszystkich wieków, za Austrii, za, pod zaborami, za czasów hitleryzmu, za czasów komunizmu, twórca był zawsze swobodny. On sobie strugał lekko, szedł sobie koszykarz w takie hołdy koszy na, na plecach. Niósł. Myśmy nie zabawki spakowane i myśmy byli swobodni, sprzedawaliśmy się. Poza tym, żeśmy zapłacili muto, względnie żeśmy zapłacili targowe, to tam się nikt niczym nie interesował. A dziś się to nazywa nielegalna działalność gospodarcza. Albo się trzeba zarejestrować, wykupić książki, prawda, co jest bardzo krępujące i twórczość przez to upada, całkowicie upada. O czym się to maluje? Zaraz pani pokaże. To, to jest, prawda, pędzel, ale to jest kawałek kory lipowej, no Podstruganej rozklepanej, w włókno i tym się maluje. Rozmawiamy, tak? a pan wykończył malowanie jednego konika. Wykończył malowanie jednego konika, ale dopiero w pierwszym kolorze. A teraz narzucę drugi kolor czarny. To jest kopytka czarna, grzywka prawda, i ogon. Pierwsze siodłuje, prawda? Siodłujemy koloru czarnego. No względnie jakieś tam kolory takie fikuśne, żeby się dzieciom podobały, to niebieskie i wiele innych. I białe. A potem się wykańcza białym. No koń, koń. No, musi mieć kopyt, to musi mieć nogi, przy tym ogon jest, prawda, z naturalnej, czystej wełny. To jest piękne. Wywodzi się z naszych rodów, to się to kocha. Ja dziś tego nie potrzebuję robić. No ale mimo tego robię, no, bo nie dam rady od tego odstąpić. No ale to my, starzy zapalczywcy robimy. Ale przecież nie będziemy wiekować przy tym. A młodzi? No im się nie opłaca, bo co on zarobi? I jeszcze znosić takie udrynki? Jak podatki, jak atesty, jak książki tak. ku temu. Chcecie, to ginie. Ginie to, bo już, bo wie pani, no już moje dzieci się już handlem. To ja kontynuuję to dzieło, jestem ostatnim i najstarszym zabawkarzem z biegunów. Teodor Biegun został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu sztuki ludowej w tymże roku, w którym odwiedziła go Teresa Łozińska, czyli w 1996 roku, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi dwa lata później, Srebrnym Medalem Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego w tym samym roku i wreszcie Nagrodą imienia Oskara Kolberga w roku 2000 jego pracę można podziwiać obecnie w zbiorach etnograficznych Muzeum w Toruniu, Szydłowcu, Żywcu, Rabce, Bielsku Białej i w Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach i Instytucie Etnografii Uniwersytetu Poznańskiego. Przedstawiamy Państwu laureatów z zeszłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Młodzi muzykanci wystąpią już jutro o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie na wspólnym koncercie z zespołem Czereśnie. Przed chwilą usłyszeliśmy o konikach i innych zabawkowych zwierzętach. Teraz czas na orle wesele w wykonaniu finalisty naszego muzycznego źródełka, kapeli Barankiewiczów. Psięgi zanżące. grała na arpecie. wyciągała wakane. A i endorerów A i W wycierała, plecy pomazała. Kukawka siedzi na dróżce i kuku i kuku, a dzięcioł da chojoku i sztuku i sztuku, a dzięcioł da chojoku i sztuku i sztuku. Zasła niewiele, bo było lasów dużo w nim zasła wiele. Witajcie. Witajcie! Kopela Warunki Widzów. Kasia Barankiewicz, Tomek Barankiewicz, Leon Barankiewicz, Witek Barankiewicz. Jesteśmy czwórką rodzeństwa mieszkającą w Gdańsku, pochodzącą z Lubelszczyzny. Dlatego właśnie z tamtego regionu gramy muzykę tradycyjną. Nasza kapela powstała w czerwcu zeszłego roku. Ja jestem najstarsza, mam 17 lat. W kapeli gram na skrzypcach. Muzyka towarzyszy nam od zawsze. Jak byliśmy mali, to śpiewał nam dziadek i mama. A teraz my wspólnie śpiewamy i muzykujemy. Dzień dobry, to Tomek Barankiewicz. Mam 13 lat. W kapeli gram na sopiłkach, uczęszczam do szkoły muzycznej, w której gram na flecie poprzecznym. Moją pasją są zapasy oraz pływanie e, oraz w wolnym czasie lubię spotykać się z moimi znajomymi. Siema, tu Bębnista Leon Bębie od półtora roku, mam 11 lat, chodzę na zapasy i na pływanie i pasjonuję się wędkarstwem. Cześć, tutaj Witold, jestem akordeonistą i basistą, gram na akordeonie 5 lat, a na basach półtorej roku. Lubię trenować zapasy i pływać i się interesuję wędkarstwem na Kłowie z moim bratem Bliźniakiem. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy! słuchaczy! My również serdecznie pozdrawiamy kapelę Barankiewiczów, a kolejnym finalistą konkursu nasze muzyczne źródełko jest... Wojciech Umławski, mam 13 lat, pochodzę z Włorzakowic, niedaleko Leszna w Wielkopolsce. Muzyka doziarska towarzyszy mi od dziecka, ponieważ mój tata gra na dudach i uczy gry na tym instrumencie. Mnie również nauczył. Grając na dudach kontynuuje tradycję rodzinną. Gram także na skrzypcach podwiązanych. Uczę się również w szkole muzycznej, w której gram na skrzypcach klasycznych. Na co dzień wspólnie z tatą przygrywamy zespołowi regionalnemu Nowe Lotko z Bukówce Górnego. Jestem również członkiem kapeli dziecięcej przy zespole Nowe Lotko. W czasie wolnym lubię grać w gry komputerowe, lubię też doskonalić moje umiejętności w grze na skrzypcach i dudach. Od czasu do czasu lubię też pograć w szachy. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia i zapraszam do Wielkopolski. To byli finaliści konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Ich sylwetki mogli Państwo poznać w tym tygodniu w źródłach. W imieniu naszych laureatów zapraszam serdecznie na jutrzejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Rozpoczyna się on o 12:00 i finaliści wystąpią wspólnie z zespołem Czereśnie. Co prawda koncert jest już wyprzedany, jednak mamy ostatnie ekskluzywne zaproszenie rodzinne na wspomniany jutrzejszy koncert laureatów naszego muzycznego źródełka i zespołu Czereśnie. Jeśli chcą Państwo owe zaproszenie od nas otrzymać, proszę wiadomość pod adresem rcklmałpapolskieradio.pl. Zapraszam Państwa także na przyszło sobotnie wydanie Herbarium Ludowego, nowego cyklu w sobotnich porankach dwójki. Będzie ono poświęcone redykowi i roślinności z redykiem związanym. A że muzyki dudziarskiej nigdy dosyć, to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór drugi z płyty Piseń Zeme, czyli Pieśnie Ziemi. Nachradowe na Salaszu wykonają czescy beskidzcy artyści Marian Friedl i muzycy projektu Ruki na Dudy, czyli Ręce na Dudy. Miłego dnia i dobrego weekendu życzy Patrycja Cisz. Na, hradové, na Salašu, owieczki się dobrze pasu, hoja hoja dobrze pasu. Pase ich tam bača stary, francek kaniak, Chlopek dobry, hoja hoja Chlopek dobry. Žicu zapijemy a bez dragi usijemy hoja, hoja. Jedu, si zamánu bohu, stále jedu. Zapiski ze współczesności. Dzień dobry, Anna Lisiecka. W zapiskach jeszcze jedno spotkanie z Rafałem skąpskim. W lutym 2005 roku po wygraniu dwuetapowego konkursu objąłem dyrekcję Państwowego Instytutu Wydawniczego. Kilka dni później, kiedy miałem już prawo wglądu we wszystkie dokumenty finansowe wydawnictwa, Chciałem złożyć rezygnację. Sytuacja finansowa była dramatycznie zła. Rok po roku powiększał się ujemny wynik finansowy. Straty roczne były 300-500 tysięcy złotych. Łącznie wydawnictwo miało około 8 miliona długów. No ale pomyślałem sobie, co by to było, gdyby... Poszła wiadomość, a Skomski się przestraszył. Trzeba działać. Po pierwsze trzeba było w sposób bardzo dokładny zbadać ten stan finansów, nie tylko pobieżnie. Po drugie stan prawny pewnych zapisów, no i kontakty z twórcami. PIW był największym wydawnictwem powojennym, największym wydawnictwem PRL-u ale jak część wydawnictw państwowych nie sprostał przeobrażeniom po 1989 roku. Ucięta została dotacja i od tej pory wydawca mógł wydawać na produkcję książek tylko tyle, ile zarobił ze sprzedaży już wydanych. To spowodowało rzeczywiście załamanie się tego ruchu wydawniczego, prl a poza tym no, była ogromna konkurencja nowych wydawnictw. Autorzy od piwu odeszli, w większości współcześni autorzy. Ja zacząłem prowadzić rozmowy, oni byli powiązani z nowymi wydawcami, jak Głowacki, jak Rylski, z którymi rozmawiałem, czy Wiesław Myśliwski. Jeden z nich się zgodził, wielki, wielki Józef Hen, zgodził się oddać mi rękopis czy maszynopis brulionów profesora T. Druga rzecz to były te sprawy finansowe, które zacząłem poznawać, prawno-finansowe. Piw, miał własność dwóch budynków na ulicy Foksal. Budynku mieszkalnego w Głębi i od frontu budynku biurowego. Niestety mój poprzednik zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż budynku biurowego i do mnie zaczęli się zgłaszać przedstawiciele tej strony, z którą on podpisał umowę. To w języku prawniczym nazywa się wezwanie do wydania przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy był budynek. Wczytałem się dokładnie w tą umowę i znalazłem przynajmniej dwie wady prawne. W związku z tym odpowiedziałem, że nie wydam, że uznaję tą umowę za nieaktualną, bo podpisaną przez mojego poprzednika nieuważnie. Zagrożono mi sądem i po kilku latach... Ja ten proces sądowy wygrałem, czyli dowiodłem, że rzeczywiście były wady prawne tej umowy i budynek powrócił do Państwowego Instytutu, a w, w tym momencie miał on wartość blisko 14 milionów. Budynek mieszkalny wystawiłem na sprzedaż, to znaczy mieszkania tam, gdzie mieszkali pracownicy mogli nabywać zgodnie z przepisami prawa. Tam, gdzie lokale były wolne, wystawiłem to na sprzedaż na, na tak zwanym rynku wolnym. I w związku z tym spłaciłem ponad połowę długu, no i jak powiedziałem, miałem budynek wart 14 milionów. Zacząłem starania o zmianę statusu pif bo w 2012 on został postawiony w stan likwidacji. Ministrowie Skarbu, którym PIW podlegał, bo w czasach pani minister wnuk-Nazarowej, premier Buzek wydał dyspozycję, że wszystkie przedsiębiorstwa podległe poszczególnym resortom muszą być przekazane do Ministerstwa Skarbu. I PIW podlegał ministrowi skarbu. Minister skarbu, co jest zrozumiałe, patrzył na PIW jako na instytucję, która ma przynosić co roku coraz więcej pieniędzy. Minister kultury powinien patrzeć na PIW jako instytucję, która co roku przynosi coraz lepsze i ciekawsze książki. A więc minister skarbu dążył do likwidacji co przeprowadził w 2012 roku, wprowadził stan likwidacji, opierając się na kilku fałszywych przesłankach. Mimo moich protestów nie uwzględnił tego, ale minister, który mi wręczał odwołanie z funkcji dyrektora, równocześnie wręczył mi powołanie na likwidatora, mówiąc, ja wykonuję decyzję przygotowaną przez poprzedników, ale wierzę, że pan zlikwiduje dług, a nie zlikwiduje piwo. I to mi przyświecało do końca mojego kierowania wydawnictwem. A jeszcze miałem jedną ciekawą rozmowę z profesorem Hausnerem, byłym wicepremierem, nowybitnym ekonomistą, który dowiedziawszy się o tym statusie piwu jako przedsiębiorstwa w likwidacji odwiedził mnie i powiedział słuchaj, ty piw uratujesz, ale siebie nie. Prowadziłem rozmowy z ministrami kultury kolejnymi, próbując ich namówić, żeby piw powrócił pod skrzydła resortu. Minister Ujazdowski i jego zastępca, minister Merta nie zaaprobowali tego pomysłu, natomiast bardzo ładnie zareagował na to minister Zdrojewski, z którym cyklicznie się spotykałem. Rozmawialiśmy o kolejnych możliwych wariantach. Między innymi było to połączenie z Muzeum Literatury albo odtworzenie na bazie piwu Polskiej Akademii Literatury, czyli takiej instytucji działającej na rzecz pisarzy przedwojennej. Minister Zdrowiewski w pewnym momencie wystartował do Parlamentu Europejskiego, wygrał te wybory, a więc musiał ustąpić z funkcji ministra. Zapewniał mnie, że wszystko jest przygotowane. Że wystarczy tylko podpis, i na pewno jego następczyni taki podpis złoży i PIW wróci pod skrzydła Ministerstwa Kultury. Jednak jego następczyni od pierwszych dni urzędowania zaczęła. Przyjmować niezgodnymi z prawdą argumentami, używając wręcz takiego sformułowania, że Piw jest bankrutem. No, mieć kamienicę wartą 14 milionów i być bankrutem, każdy chciałby być takim bankrutem. Gdy w wywiadzie dla TVP Kultura ówczesny dyrektor Instytutu Książki oświadczył bez ogródek, że celem likwidacji piwu jest przejęcie budynku na rzecz Instytutu Książki, zrozumiałem, że dni moje w piwie są policzone. Czułem się jak bohater procesu kawki. Jeszcze dodam, bo to jest bardzo ważne, że w trakcie mojego kierowania piwem odzyskaliśmy jednak pewien poziom wydawniczy. Zaczęliśmy wydawać około 60-70 książek w roku. Przywróciłem pracę nad dziełami Witkacego, w tym jego listami, i tu wielki ukłon dla profesora Janusza Deglera. Przywróciłem pracę nad listami Sienkiewicza, nad dziełami Białoszewskiego. Wydaliśmy dzieła wszystkie Leśmiana. Przywróciliśmy kilka flagowych serii Caramowską plus minus nieskończoność. Piw zaczął nabierać dawnych barw. W związku z tym kiedy ogłoszono stan likwidacji, pojawiła się ni stąd, ni zowąd, dla mnie inicjatywa społeczna Ratuj Piw. Zgromadził ponad tysiąc podpisów takich znakomitości jak Zofia i Władysław Bartoszewcy, jak Stefan Chwin, Ewa Lipska. No same, same najlepsze pióra Rzeczpospolitej i umysły Rzeczpospolitej podpisały się pod tą akcją. Niestety ta atmosfera z Ministerstwa Skarbu, nieprzychylna piwowi, przeniosła się na Ministerstwo Kultury i w pewnym momencie zostałem odwołany. W lipcu 2015 roku przyszedł nowy likwidator, który po trzech miesiącach złożył swój urząd. Ministerstwo odtworzyło piw jako spółkę, a więc likwidator uznał, że nie ma podstaw do likwidacji. Inaczej sobie tego nie tłumaczę. Kilkanaście miesięcy brakujących mi do emerytury przepracowałem w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Po przejściu na emeryturę, korzystając z niespodziewanego spadku po dalekiej, a w zasadzie przyszywanej ciotce mogliśmy kupić żoną domek na Sąderczyźnie i tam spędzamy od 2017 roku większość czasu. Dobre fluidy, piękne widoki, wspaniałe powietrze pomogły mi w zrealizowaniu Kilku przedsięwzięć wydawniczych. Mianowicie, matka mojego ojca zostawiła 21 stukartkowych zeszytów, zapisków, notowała przez 60 lat swojego życia. Zacząłem czytać, potem postanowiłem wpisać to wszystko do komputera, tak by mogła rodzina skorzystać. Potem z żoną stwierdziliśmy, że wspomnienia babci są na tyle interesujące, ciekawe, że można spróbować znaleźć wydawcę. Wcześniej dałem fragmenty maszynopisu do przeczytania Wysławowi Myśliwskiemu, Jozefowi Józefowi Henowi. Wszyscy wydali znakomite rekomendacje. W związku z tym prezes czytelnika nie miał żadnych wątpliwości i zgodził się na wydanie pierwszej części. Do 1920 roku. Sądziliśmy, że na tym poprzestaniemy. Jednak dobra reakcja czytelników na te wspomnienia spowodowała, że zostałem poproszony o przedstawienie drugiej części do końca okupacji, a następnie trzecie już ostatnich lat życia autorki. Oczywiście ja nie jestem autorem tych trzech tomów. Przygotowałem przypisy, ja przygotowałem tablice genealogiczne, więc czuję się czymś więcej niż autor opracowania, ale oczywiście autorstwo jest Zofii Skąbskiej. Powodzenie tych książek spowodowało, że zacząłem myśleć o tym, by samemu spróbować coś napisać. I pierwszą taką książką były Panny z Genewy. To opowieść o matce mojej mamy, babci Klementynie, jej przyjaciółkach z okresu studiów na medycynie i przeplatające się ich losy do czasu okupacji. Druga książka to trzeci Wokulski. Trzecia książka to sprawa Witosa, oparta na maszynopisie przechowywanym przez kuzynkę. To zapis jej dziadka, organizatora Akcji wywiezienia Witosa z Wierzchosławic, przechowywania go w Krakowie i przygotowywania przelotu Witosa do Londynu. W ubiegłym roku opublikowałem dwie kolejne książki. Pierwsza to opowieść dla dzieci. Chciałem takimi opowieściami o przeszłości i Polski i rodziny, przybliżyć im tematykę tak, by gdy dorosną sięgnęły po literaturę już dla dorosłych. Ostatnia książka Antonii i jego dzieci opisuje historię rodziny Skąbskich od Konfederata Barskiego poprzez pradziadka, który był więźniem politycznym w Kazamatach Spielbergu, dalej losy jego dzieci, jego wnuków. Pracuję nad kolejnym tytułem Błękitny Dziadek. Będzie to historia rodziny ze strony mojej mamy, rodziny jej ojca, ze szczególnym uwzględnieniem dziadka Witolda, przedwojennego przemysłowca, dyrektora kopalń. A kiedy już zacznie się zmieszkać, to przyjdzie pora na zrobienie podsumowania moich doświadczeń, obszerniejszego niż ta rozmowa z Państwem. Mam nadzieję zdążyć. Rafał Skąpski był w tym tygodniu gościem cyklu Zapiski ze Współczesności. Pan Rafał Skąpski jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.